Przybliżamy Państwu w tym tygodniu postać Mariana Rejewskiego, polskiego matematyka i kryptologa, który nie tylko jako pierwszy człowiek w historii złamał szyfr Enigmy, ale też udało mu się samą maszynę zrekonstruować, a razem z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim zaprojektował także pod koniec lat 30. bombę kryptologiczną, która w ciągu dwóch godzin potrafiła ustalić klucz szyfrowania wiadomości. Działanie tej maszyny Marian Rejewski tłumaczył w swoich wspomnieniach spisanych w 1967 roku. Dziś już nie pamiętam ani szczegółów konstrukcyjnych agregatu, ani dokładnego jego działania, ale w każdym razie zbudowany był w ten sposób, że bębenki szyfrujące sześciu maszyn, z których agregat się składał, obracały się samoczynnie, przybierając w ciągu około dwóch godzin kolejno wszystkie możliwe 17 576 pozycji bębenków. Cena owych sześciu bomb wynosiła podobno około 100 tysięcy złotych przedwojennych. 100 tysięcy złotych to podobno była kwota równa mniej więcej rocznemu budżetowi całego biura szyfrów. Wyjaśnia Marek Grajek, kryptolog i historyk zajmujący się dziejami polskiej kryptologii. Co więcej, ta kwota pozostała niezapłacona. AWA nie uchylała się przed wykonaniem obowiązku, od którego zależało dobre funkcjonowanie polskiego wywiadu, mimo że nigdy nie otrzymała zapłaty. Ale to nie wystarczyło. Niemieckich depesz było coraz więcej. Był rok 1938. Zbliżała się wojna. Polacy zaczęli szukać nieco tańszego sposobu na łamanie szyfrów niemieckich. Tak powstały Płachty Zygalskiego. Fabrykacja płacht odbywała się w niesłychanie prymitywny sposób. Braliśmy arkusze papieru milimetrowego wielkości około 60 cm na 60 cm i wycinaliśmy z nich mozolnie przy pomocy ostrzy do golenia kwadratowe dziurki wielkości 5 na 5 mm. Jednak jeszcze przed końcem 1938 roku Niemcy postawili przed polskimi kryptologami kolejne wyzwanie. Niemcy dodali do normalnej Enigmy dwa dodatkowe wirniki i od tej pory do Skutecznego łamania szyfru potrzebna była nie grupa 6 Bombrejewskiego, tylko 60. No i oczywiście polskiego wywiadu najzwyczajniej nie było stać na zamówienie 60 Bombrejewskiego. Urządzenie, które miało moment swojej chwały dosyć szybko przeszło do lamusa historii. Pod koniec lipca 1939 roku do podwarszawskich per przyjechali przedstawiciele wywiadu Francji i Anglii. Odbyła się kilkudniowa konferencja, na której Polacy przekazali swoim brytyjskim i francuskim kolegom wszystkie swoje dotychczasowe osiągnięcia, całą teorię matematyczną niezbędną do łamania enigmy, a także zbudowane przez siebie kopie niemieckiej maszyny. O ich transport osobiście zadbał Gustav Bertrand. Wtedy jeszcze w stopniu kapitana. Także nie było tam żadnych afer szpiegowskich. Być może pomijając fakt, że Bertrand, który swoim szóstym zmysłem wszędzie wyczuwał niebezpieczeństwo, uznał, że na brytyjskim brzegu kanału La Manche muszą się czaić jakieś hitlerowscy agenci. Spotkali swoich paryskich znajomych, Yvonne Printem i Sashe Guitry, którzy jak to artyści wieźli ze sobą potworną ilość bagaży. Uznano, że paczka z Enigmą doskonale wtopi się w ten stos rzeczy. Zarówno Enigma, jak i plany bomby Rejewskiego trafiły bezpiecznie do Anglii. Konkretnie do Bletchley Park, gdzie pracował m.in. Alan Turing. Bomba była prawzorem i pierwowzorem dla skonstruowanej już w czasie II wojny światowej bomby Turinga. O bombie Turinga więcej opowiemy. Jutro po dziewiątej trwa rok Mariana Rajewskiego, którego postać w do południa Violetta Myszkowska z gościnnym udziałem Dariusza Bugalskiego.